to witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Toczyński. A z tej Piotr Podsiadły. Em, możecie usłyszeć pewną różnicę w tym, jak brzmimy, bo przestaliśmy brzmieć, jakbyśmy nagrywali to przez dwie cebule i w te wytłoczki do jajek. Tak, bo nagrywamy w superprofesjonalnym studiu dzisiaj. Dorobiliśmy się. Dokładnie. Znaczy, no, na szczęście nie musieliśmy się dorabiać. Jesteśmy tutaj dzięki uprzejmości Studenckiego Radia ŻAK Politechniki. Łódzkiej. Serdecznie polecamy te fale 88 i 8. Jeśli jesteście złodzi, to możecie je złapać yy, normalnie, a jeśli nie jesteście złodzi, to polecamy, można sobie słuchać również przez internet. Dokładnie. Tak jak nas. To było, to było trochę marzenie nie? od samego początku. Mam, mam wrażenie, że już to 60 w temu mieliśmy jakiś taki skromny plan, że jak kiedyś nadarzy się okazja, to właśnie, żeby nagrać, spróbować nagrać w, w takim profesjonalnym albo półprofesjonalnym studio, a no, trafiliśmy do takiego, kurde, radiowego. Nie wiem, jak to się stało, ale na pewno nie zasłużyliśmy niczym. No to, to... Nie zasłużyliśmy, ale tak trzeba żyć, myślę. Tak trzeba żyć. Dobra, odcinek specjalny. Długo nie było w ogóle odcinka, no ale postanowiliśmy, że jak już długo nie było, no to przynajmniej, że jak już będzie, no to niech będzie szczególny. Nie będzie szczególny, niech będzie jakość zarówno dźwięku, jak i treści. Jak i tego, o czym właśnie będziemy opowiadać. No a um, będziemy opowiadać o MBCC, Mikler Beer Celebration, Copenhagen Celebration, Celebration Copenhagen. Um, Dużo pewnie z Was widziało u nas na Facebooku, bo wrzucaliśmy materiały już jakiś czas temu, bo to już było z dwa tygodnie temu, pewnie. Mm -hmm. Od 9.13. 10.13. trzynasty, bo. 11.13 nawet. 14, my tam 13? byliśmy od dziewiątego, tak. Racja, bo byliśmy chwilę wcześniej i kawałek dłużej. A byliśmy tam w, z takiego powodu, że oczywiście był festiwal, ale oprócz tego to udało nam się zapaść też na wolontariat przy tym festiwalu. Pewnie część z was kojarzy, jak Piotrek powiadał, no już myślę, że kilkanaście odcinków temu o wolontariacie na Billis Festival w Antwerpii. Dokładnie. No i troszeczkę w ten sam sposób, można powiedzieć, się wkręciliśmy na właśnie BCC. Mogę tak to powiedzieć? Myślę, Czy to że tak. Generalnie ten wolontariat, który miałem okazję z Bartkiem i Skubą uprawiać w Antwerpii, no sprawdził się, bardzo nam się podobało i stwierdziliśmy, że dlaczego nie wykorzystać tej samej metody wkręcenia się na no najlepszy chyba, na pewno w Europie najlepszy, być może na pewno jeden z najlepszych na świecie festiwali piwnych właśnie MBCC. Więc po prostu napisaliśmy maila stosunkowo wcześnie, żeby mieć tam pewność, że się dostaniemy, nawet trochę zbyt wcześnie, ale bardzo entuzjastycznie zostało to przyjęte, no i tak naprawdę bez jakiejś, nie wiem, rekrutacji czy, czy selekcji udało nam się tam dostać. I wydaje mi się, znaczy tutaj myślę, że możemy mieć z maciekiem nieco odmienne zdania co do tego, czy to się opłacało, czy tak naprawdę było warto, albo czy chcemy to powtórzyć, ale to do tego już przyjdziemy w dalszej części. Tak, tak, no na pewno jeżeli, jeżeli możemy kogoś, jeżeli kogoś zainteresowaliśmy samym sam tym wolontariatem, no to nie jest to nic trudnego, bo dosłownie się to sprowadziło do tego, że napisaliśmy odpowiednio wcześnie na Chyba nawet publiczny publiczny adres mailowy, jeżeli dobrze myślę, po prostu informacyjny, a mo może do jakiegoś tak innego. Było. No, mniejsza z tym, na pewno w jakiś tam sposób można się w to wkręcić, i nie jest to w jakikolwiek sposób trudne. Wygląda to tak, że później wypełnić taki formularz, tak naprawdę tylko z danymi kontaktowymi, i wybiera się. No bo tak, festiwal trwał. Zasadniczo dwa, Zasadniczo dwa dni. Zasadniczo dwa dni. Były dwa dni po dwie sesje. Um, to każda jest ten sesja... zrąb, ten twardy rdzeń festiwalu tak naprawdę. Mm, okay. Tak bym to nazwał. No więc e, były dwa dni po dwie sesje. Każda sesja były, była po cztery godziny, dobrze myślę, tak? Dokładnie. Poranna sesja zaczynała się... O dziesiątej? A po, 10, po południowa... Dzieśiąta czternasta, a południowa szesnasta jeśli tak się nie mylę. Um, I to było w piątek, sobotę. I jako wolontariusze mieliśmy do wyboru... Um, albo pracowanie takim ciągiem czwartek, piątek, sobota, albo piątek, sobota, niedziela, no i to polega na tym, że w czwartek jakby były no, przygotowania do festiwalu, a w niedzielę była jakby dodatkowa sesja, o której też pewnie chwilę opowiemy yy, i sprzątanie po festiwalu, więc można było wybrać sobie jeden z tych dwóch ciągów i... Yy, i co, i my wybraliśmy ten czwartek, piątek, sobot, sobota, no bo tak uznaliśmy, że będzie lepiej z jakiegoś powodu niedokońcowym, mm, pamiętam już jakiego, znaczy, ale... Wydaje mi się, że dlatego, że po pierwsze jakoś przyjemniej jest coś tworzyć, niż potem, potem sprzątać, to to może, taka... no... i raczej jest to przyjemniejsza a, praca. A, druga rzecz była taka, że była ta dodatkowa sesja w niedzielę, no, o której widzieliśmy. I chcieliśmy i... na nią po prostu wejść nie pracując, a tylko się nią ciesząc i pijąc. Tak, no i generalnie zasada była taka, że dwie główne sesje Pracowaliśmy, o tej pracy za chwilę opowiemy na czym to tak naprawdę polegało, a na dwie pozostałe, no plus w naszym przypadku była to dodatkowa, czyli tak naprawdę na trzy, mieliśmy już jakby wolny, wolny wstęp po prostu jako uczestnicy, a nawet z małymi bonusami na zasadzie, że mogliśmy wejść sobie wcześniej do budynku, wejściem dla pracowników. No i Także jeszcze? generalnie miało to na tych sesjach zwłaszcza, na których nie pracowaliśmy to byliśmy bardziej uprzywilejowani niż posiadacze gold najdroższych, ticketów Najdroższych biletów gold ticketów które uprawniały do wejścia 20 minut przed oficjalnym otwarciem sesji Tak, w Plus właśnie ta sesja dodatkowa w, w, niedzielę. w niedzielę plus specjalne szkło złote, festiwalowe mhm. plus jakieś tam gadżety na zasadzie czapka, naszywka i jakieś tam bzdurki ale no ten bilet złoty kosztował... Ponad 2000 koron, czyli ponad 1000 złotych. Na pewno ponad 1000 złotych. Tak, to na także... pewno nie wiem dokładnie ile, ale... No. E, także także takie, takie były, można powiedzieć, zalety tego wszystkiego. No, o samym festiwalu myślę, że nie mamy się co em, rozgadywać, bo chyba większość osób wie na czym, na czym on polega nie ma nic zaskakującego w samej formule już. w samej formule to jest już, jest na już nie ma nic zgadza się no. rozpowszechniona, no, kto z was był na One More Beer Festival to jest można powiedzieć praktycznie dokładnie ta sama formuła z tym, że jest ten festiwal, no MCC jest nieco większe nadal, więcej browarów przez to więcej piw i więcej sesji no i, no i też duży prestiż, nie ma się co, nie ma się co oszukiwać, bo... Tak, no ten line-up jest no, niesamowity. Tak, to, no bo to nawet same browary, ja miałem okazję y, na jednej sesji tam właśnie nalewać piwo i pracować, gadać trochę z chłopakami z browaru brytyjskiego Norward Monk. I tak właśnie ich podpytywałem mniej więcej, jak ten proces od strony browaru wygląda. No i oni mówili, że no w ich przypadku to, to jakby no, to był taki duży zaszczyt, bo pierwszy raz jakby zostali zaproszeni. Mhm. Nie jestem pewien, ile już browar ma lat, ale no chyba już jest dosyć ustabilizowanym uznanym i uznanym browarem z UK. A no pierwszy raz się zdarzyło, że dostali zaproszenie i chłopaki jakby podkreślali to, że to, no, że to, jest, taki, może to jest taka duża rzecz jakby, że... że mm, to jest jakby trochę dobierane, że starają się co roku, żeby był troszeczkę inny ten line-up. No i, i byli z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo pierwszy raz właśnie byli nie w roli uczestników, a w roli e, browaru. No jest to niewątpliwie prestiż. Mm. Dość, żeby powiedzieć, że... Bo to była bodajże siódma edycja festiwalu, z tego co kojarzę. E, to dość, żeby powiedzieć, no, że jeszcze na festiwalu e, znaczy na żadnej edycji nie było polskiego browaru. Mm -hmm. Z tego, co tutaj... E, Ludzie mówią, plotki, plotki, plotki, w przyszłym plołeczki. roku można się już spodziewać polskich browarów. Nie ma, może nie ma już jeszcze co wymieniać ich, ale... Dokładnie, bo w sumie nawet nie wiem, na ile ta informacja jest taka Dokładnie, oficjalna, oficjalna ale... Ale nie wiem, nie wiem. to prawda, mamy przecieki, że są szanse na... Ym na polskie browary na przyszłej Nie edycji. jeden nawet. Nawet nie jeden. Na przyszłej edycji NBC, no więc no, byłoby to naprawdę... No to z kolei świadczy o już rosnącej pozycji i zauważ może tej widoczności polskiego kraftu za granicą również. Przede wszystkim chyba to się wszystko sprowadza do tego, że no naprawdę tam się zjeżdża cała europejska i nie tylko, można powiedzieć, taka... Yy... No wszyscy ludzie ta turbo wkręceni w to, taka śmietanka po prostu tego towarzystwa, jeśli, no może nie śmietanka, to jest może to złe słowo, ale um, cała, wszyscy ludzie zafascynowani piwem i piwem kraftowym w Europie i nie tylko um, jadą na NBCC. I to się objawia tym, że nawet browar właśnie, który może nie jest znany w jakiejś części Europy, a jest popularny w innej, no to automatycznie po prostu ma wzrost um, widoczności i popularności, no już nie mówiąc o tym, że zjeżdża się mnóstwo browarów ze Stanów, bo wydaje mi się, że ze wszystkich browarów, no to ile procent było... No tak, no to była... Z... Ja tak patrzyłem, łatwo to było e, tak nawet wizualnie wyhaczyć, mm -hmm. bo każdy browar nad swoim stanowiskiem miał oczywiście taką tablicę z nazwą i tu było właśnie to bardzo pomocne, że było z flagą e, kraju, z którego pochodzi, no i te e, amerykańskie e, stripes and stars, tak mm -hmm. się mówi, no po prostu zdecydowanie zdecydowanie przeważałem. Powiedziałbym, że to było nie liczyłem, pewnie można by to policzyć i zrobić statystyki, a ja myślę, że spokojnie 70%, jeśli nie nawet 80% mm -hmm. browarów dużo Dużo, bardzo dużo. No i to jest też właśnie duża szansa, no bo przyjeżdżają też piwowarzy, piwowarzy próbują tych piw, których oni nie znają, czyli właśnie tych piw europejskich. No a wiecie, piwowarzy znają kogoś tam, ktoś zna kogoś tam i nagle może się okazać, że przez to, że ktoś spróbuje tego piwa... Ym, to dzięki temu, nie wiem, będziemy dostanie w jasne jakiś amerykański festiwal. Dokładnie, czyli i... warto tam być jednym słowem. No mówię, naprawdę, pod takiego, takiego, no to jest chyba jedna z takich najlepszych takich odpowiedników targów, branż... targów branżowych, jak to w innych branżach jest, prawda, no, to, to, to są festiwale, nie wiem, nie wiem, czy jest jakiś odpowiednik tego lepszy, ale właśnie pod takiego tworzenia sobie em, renomy i wizerunku na świecie, Kurde, no nie wiem, czy jest coś lepszego do browaru. Chyba nie. Także trzymamy kciuki, żeby się pojawiły polskie browary. E, no i co? Coś jeszcze o samym festiwalu? E, lokalizacja? Może? Lokalizacja, dokładnie. No nie jest to. Yy, znaczy, może jest przypadkowa. Także chciałem powiedzieć, że nie jest przypadkowa, ale chyba pewnie jest przypadkowa. Nie przypadkowa jest z tego mhm. względu, że jest to po prostu obecnie centrum wystawieniczo-festiwalowe, w którym się takie eventy odbywają. E, nazywa to jest się Hustafem ha Torwet. Przez... Tak, dobrze a nie z... Oksenhalę? Okej, okay, mamy tu pewną rozbieżność. <śmiech> wydaje Oxen mi się, Halle? że Hamtorwed to się nazywa ta ulica, przy której się to znajduje. możliwe, a, a wydaje mi się, że samo miejsce się nazywa Oksenhale. Natomiast to znajduje się w takiej większej dzielnicy, określanej mianem Meatpacking District, e, czyli e, miejsca, które oryginalnie e, było to miejsce, w którym znajdowały się przy. Co się nazywa? Ja, to historycznie. To Historycznie znajdowały się tam e, takie różne przetwórnie mięsne i, i zakłady przetwórstwa mięsnego. Ogromny w ogóle kompleks, no a teraz robi się z tego taki troszeczkę... Ym jakieś knajpy, no między innymi jest słynny Warpix, yy, tudzież sklep Mikelera. Jak ktoś kojarzy może łódzkiego, łódzkie to, No troszeczkę coś, coś, coś takiego, Bardziej bym skalę. powiedział, jeśli chodzi o, o, o styl, jakby co tam powstaje, ale kompletnie nie jeśli chodzi o atmosferę miejsca, no bo no, tak, tak, łódzka yy, of Piotrkowska to są stare atmosfera. fabryki, a tam bardziej to przypomina taki... Yy. I to jest nie są wysokie budynki, tak? Tylko tak to w raczej większości, większości No i nowsze zdecydowanie. Pomimo. Czy zdecydowanie? To nie wiem. na no, początek się... XX wieku. No może ciut nowsze. Nie, wydaje mi się, że nowsze. Mniejsza z tym, no... Ch charakterystyczne... Generalnie postindustrialna tak. przestrzeń wykorzystywana tak, jak się to dzieje w wielu obecnie miastach. Charakterystyczne miejsce w Kopenhadze. Na pewno warto odwiedzić nawet... Nie wiem, czy tam się coś na co dzień dzieje. Wydaje mi się, że nie. Że to jest tylko takie eventowe miejsce. raczej tak. Ale no MBC, no miejsce jest idealne, wydaje mi się. No właśnie, bo... nie za duże, nie za małe. Kurde, przestrzeń jest... Rewelacyjne, naprawdę, wydaje mi się. Lokalizacja jest tuż, to jest tuż przy dworcu głównym w Kopenhadze w ogóle. Także też rewelacyjnie skomunikowane. No nie wiem, nie wiem, co można by było zarzucić, tak naprawdę. Przestrzeń przed, nie za gorąco, nie wiem, jak oni to robią z metylacją, znaczy tak? a chyba na ja, Parę osób narzekało, słyszałem, że była dosyć duszna, ale ja nie miałem też takiego wrażenia. Wydawało mi się na początku, że trochę będzie kiepsko z toaletami tam, to jest zawsze na festiwalu piwnym ważna sprawa, ale w ogóle ostatecznie ten, tego problemu nie zauważyłem, ja. żeby taki występował. E, tak jak mówię, przestrzeni była wystarczająca ilość, kolejki, które do niektórych stoisk się tworzymy, o czym zaraz będziemy mówić, miały gdzie stać generalnie i się nawet specjalnie nie musiały zawijać, mhm. e, przez to, no tak, myślę, że miejscu nie ma absolutnie y, co zarzucić. Dobra, no to może jeszcze trochę o tym wolontariacie, co tam... Właśnie, ja bym powiedział tak połączył, to o organizacji festiwalu generalnie. No okej, okay, okej. Okay. No <laughs> więc może ja mam dwie bardzo sprzeczne opinie o tym festiwalu po jedna własne, czy własne, tak, okay. Jakkolwiek Jak to dziwnie, nie brzmi, to mam dwie... albo choroba, dwubiegunowa. Hmm. Nie, ym, mam dwie bardzo sprzeczne ym, opinie, ponieważ jedna moja opinia jest z takiej perspektywy uczestnika na zasadzie, że wyobrażam sobie, jak ktoś po prostu przychodzi na ten festiwal jako uczestnik. No a druga jest, jakby ta. Jak już wiesz, jak, jak już to jest wiem, od jak, jak to wygląda troszeczkę to potrzebki. No nie ma się co szukiwać, że widzieliśmy jakoś nie wiadomo jak dużo, no bo widzieliśmy tylko można powiedzieć, takie ostatnie fazy organizacji tego festiwalu, a podejrzewam, że to jest jednak no, miesiące pracy no, no to na pewno kogoś, nie wiem do końca kogo, ale kogoś, ale no mówię, z perspektywy jakby uczestnika, no to no naprawdę uważam, że festiwal jest rewelacyjny, naprawdę. Nie, jakby nie wiem do końca, do czego można było się przyczepić, bo no, wybór piw, selekcja browarów, no to jest, to, no, top światowy, jeżeli nie numer jeden, no to na pewno top trzy na świecie. Jestem pewien tego. Tak? Tak, że to, to na pewno tak. Jeżeli chodzi o... Z takich może detali, jak już miałbym się czegoś przyczepić, to mi, zwłaszcza w porównaniu z tym Bilis, trochę za mało było tych miejsc do przepłukiwania szkła. Okej, okay, no trochę się czepiło, ale... Trochę, zależy jak to ma podejście, wiadomo. Niektórym w ogóle nie przeszkadzało Nalewanie jakiegoś y, lekkiego kwasa do szkła, które po prostu lepiło się od jakiegoś gęstego risa, i y, po nalaniu wyglądało tak, te, spływały te resztki risa, wiesz, y, tak y, w tym białym piwie, więc to troszeczkę było obrzydliwe, ale się zdarzało. Więc jeśli komuś to nie przeszkadza, to ok. Y, no mi przeszkadza, więc ja, ja starałem się to szkło na przykład przemywać na tych sesjach, zwłaszcza na których nie pracowaliśmy. No i trochę za mało może było tych punktów. Bez nie może, było w takich intuicyjnych miejscach. Być może. Ja opinię, którą negatywną, tak naprawdę jedyną, którą słyszałem od ludzi, którzy byli na wcześniejszych edycjach, to było to, że było ciasno w tym roku. I... Ale to wynikało z ilości uczestników. Tak, z ilości uczestników. Mhm. Bo miejsce było to samo, lokalizacja była ta sama, ale no nie wiem, czy w tym roku było więcej biletów, czy było większe zainteresowanie i przez to zwiększyli ilość biletów. Nie wiem, ale no tak, słyszałem od między m.in. wolontariuszy, że w porównaniu z zeszłym rokiem było ciasno. Znaczy było, no właśnie, tylko że tutaj powiedziałbym, że może w porównaniu, bo tak mhm. obiektywnie rzecz biorąc było dużo ludzi. Tak, było ciasno, ciasno. Ja bym powiedział, że było ciasno, co nie zmienia faktu, na tyle, że... Na ile bym się spodziewał po takim tak. evencie. Mhm, mhm. Było, wydaje mi się, takie, no takie maksimum, żeby to było... No nie było ciężliwe w żaden sposób. Tak, można tak. Było, To było takie, że jest, można przyznać fakt, że jest ciasno, ale nie było to tak naprawdę uciążliwe. Inna rzecz była taka, że no sesja była go, godziny. no to nie jest jakoś bardzo dużo czasu, więc też no naprawdę wydaje mi się, że no, trzeba mieć bardzo specyficzny cechy charakteru, żeby się zmęczyć tym tłumem w ciągu 4 godzin, no bo mm, tak, jeżeli już tak. ktoś tam przyjeżdża, wydaje tą kasę, żeby się na ten festiwal, na jedną sesję I tak naprawdę dostać. jest się skupionym na piwie, a tak. nie na tym, co się dzieje wokół, bo dokładnie. tam żadnych wydarzeń towarzyszących nie było tak naprawdę. Na plus, moim zdaniem. No dokładnie, muzyka chyba nie grała. Była, na, e, na niektórych zewnątrz. stoiskach. No. Albo nie na niektórych stoiskach, mhm. puszczana z takich głośników na bluetooth. Mhm no to naprawdę w ogóle myślę, że się tego nie odczuwa. Tak? Zdecydowanie nie. Jeżeli jeśli ktoś się do tego przyczepia, to jest to mocno na siłę. Tak, więc mówię... Co nie zmienia faktu, że jeśli tendencja będzie wzrostowa, na przykład w roku przyszłym i jeszcze następnym, no. to rzeczywiście może dojść do takiego przesycenia, jeśli liczba biletów nie będzie jakoś rozsądnie ograniczona. No, zgadza się. Nie wiem, jak to rozegrają, ale jest to jakiś tam... Albo ryzyko. jeśli nie będzie tak, że z każdego browaru nagle magicznie przyjedzie 10 osób, z których oczywiście wszyscy są piwowarami i chcą koniecznie dostać wejściówki. No, nie wiem, czy tak się działo w sumie. No, ale... no nie, tutaj tak sobie złośliwie dopowiadam. Mhm. Też nie wiem. Um, więc, więc to, no inna rzecz jest taka, na każdej sesji kompletnie inny wybór piw, tak? Um, też, znaczy generalnie wydaje mi się, że były trzy sesje, które były w miarę podobne poziomem, ja jedna była no tak. trochę odstawała. W sensie, że jedna była moim zdaniem, troszeczkę słabsza, jeśli chodzi o wybór piw. A zgadzamy się do tego, co do tego, która? No wydaje mi się, że trzecia. Trzecia, tak, tak, tak. chyba czyli zielona, poranna, czyli ta poranna sobotnia. Poranna sobotnia, tak. Mhm. Ym, że no ale tak, no, wybór piw był niby dostępny wcześniej, tak? Czyli jeżeli. Ale to nie, nie w całości, chyba, z tego, co się orientuje. Nie, nie, w całości. Do, tak, w całości. Mhm. Więc tak naprawdę, no, to, to można było się, jakby można było wybrać, na którą sesję chce się pójść, bazując na tym, jakie piwa są upublicznione na której sesji i chyba też była najmniej oblegana ta poranna sesja w sobotę, no też pewnie dlatego, że to było ran, poranna po sesja, sesja w sobotę, w sobotę dokładnie. ale no też był słabszy wybór piw. No i co chyba? Co nie zmienia faktu, że jak mówimy słabszy, to generalnie tak, yy, i tak no... on jest yy, dosyć nieosiągalny dla każdego innego festiwalu. Absolutnie. Mówiąc słabszy, mamy to na, na myśli to, że akurat na tej sesji nie było takich piw legendarnych, mhm. jak, yy, jak miało to miejsce na innych sesjach. Tak. No ale właśnie mówiąc o tej trochę drugiej perspektywie, no bo z drugiej strony mieliśmy właśnie okazję zobaczyć troszeczkę, no mówię, takie dotknąć, może, czy może tak podrapać temat organizacji Trafać. festiwalu. Zobaczyć tak odrobinę, jak to wygląda od wewnątrz. No i pod tym względem ja szczerze mówiąc, no jestem nadal troszeczkę nie mogę uwierzyć, że, że tak to wygląda, jak, jak wyglądało przynajmniej. No bo... Jakby okej, okay, nie wymagałem nie wiadomo czego. Nie, naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie jakoś po prostu super zorganizowane, że wszystko jest na swoim miejscu i każdy wie, co robić, i w ogóle, no i, tak w ogóle i w ogóle. naprawdę czego potrzeba? Potrzeba tego, żeby były nalewaki. Tak. Były oznaczone i znalazły się przy tych nalewakach piwa, które powinny tam być, i zostały podłączone i nie zostały pomylone. No tak. tak no inaczej, żeby. żeby już w trakcie trwania samego festiwalu. W odpowiednim nie mówię już o... miejscu w odpowiednim czasie były nalewane odpowiednie piwa. Żeby miały kto nalewać. Coś. Żeby miały kto nalewać, żeby był ktoś, kto sprząta. Okej, okay, niby nie, potrzeba, nie, nie, nie trzeba dużo, masz rację, tak? Ale z drugiej strony, no nie wiem, ja, mi się wydaje, że tylko dlatego, że było po prostu tak dużo tych wolontariuszy. I ym, no, mimo wszystko byli to jacyś tam ludzie w miarę ogarnięci, mimo wszystko pod pewnymi względami w zasadzie, że jakby chyba nikt aż tak bardzo nie olewał tego, albo była mała grupa, która tak to strasznie olewała, to to jakby miało jakieś tam ręce i nogi. No tutaj muszę się wypowiedzieć, będzie taka mała anegdota, ale dosłownie w zeszłym tygodniu byłem na takiej no, rozmowie kwalifikacyjnej, bo tak to trzeba nazwać, w... Też to chyba tak trzeba nazwać w pewnej korporacji. No, e, no i tak się ta rozmowa kwa, e, kwalifikacyjna potoczyła, że tak naprawdę wszystkie e, pytania, albo ich przytaczająca większość dotyczyły pracy w grupie i właśnie tego, jakie mam z tym doświadczenia, co mi najbardziej przeszkadza, etc., etc. No i było też pytanie, kiedy ostatni raz e, miałem okazję w jakiejś grupie pracować albo coś organizować, a to było dosłownie e, we wtorek po powrocie w poniedziałek z poniedziałek z Kopenhagi, więc właśnie mówię o tym festiwalu i opowiadam właśnie, że tam, no i że wszystko wypaliło generalnie, udało się, no i właśnie pada pytanie, a co sprawiło, że, yy, że właśnie się udało i że wypaliło to przedsięwzięcie? No i właśnie no tutaj... i co powiedziałeś? <grym> Bo ja już <wczoraj grym> nie wiem, co bym <grym> powiedział w tym momencie. A powiedziałem, nie wiem, na ile to yy, było... Hmm. Może złośliwe to nie było i w sumie też jak się nad tym zastanawiam, to nie było to też na moją niekorzyść, no powiedziałem zgodnie z prawdą, czyli że niestety nie wypaliło dlatego, że całe przedsięwzięcie było jakoś sprawnie koordynowane, ale mm. dlatego, że była wystarczająca duża ilość osób, które wiedziały generalnie, co powinno zostać wykonane i miały taką może nie determinację, ale no, wewnętrzne jakieś poczucie, że no, trzeba to zrobić i po prostu jest to w, w naszych rękach i tak naprawdę takie wewnętrzna y, samoorganizacja samo taka oddolna y, i troszeczkę takie kolokwialne ogarnianie mm. tematu pozwoliło tak naprawdę to dopiąć. Znaczy yy. mnie to o to tyle bolało, że no ja, ja po prostu nie lubię, jak coś jest tak robione. Yy. Tak, no może tu cut long story short. No. Było nas w ten czwartek zdecydowanie za dużo w stosunku do zadań, które powinny być wykonane, co powodowało tak naprawdę chaos. Taką dużą grupą, wiadomo, trudniej zarządzać. Teoretycznie jakieś osoby, które miały to robić, no nie radziły sobie z tym ewidentnie, bo nie było ich nie radziły, albo widać. albo nie wiedziały też jak to robić, albo w, no w ogóle jakieś były takie I summa summarum przez te, mieliśmy być tam 8 godzin, byliśmy chyba sześć, wystarczyłoby, żebyśmy byli tam dwie. dwie przy dobrej organizacji, a 90% czasu nic nie robiliśmy. Mhm. Ale no nie tylko wtedy, jakby inne dni... Podobnie to wyglądało, znaczy no niby A, to był, też prawda. był wysłany wcześniej grafik yy, i w sumie... Bo to sumie. Te uwagi nasze głównie dotyczyły tej części organizacyjnej w czwartek. Tak. Natomiast weż, gu, zadania tak naprawdę jedyne jakie mieliśmy w te dni festiwalowe, w trakcie w których pracowaliśmy, polegały al, no, na obstawianiu albo jakiegoś stoiska browaru i pomaganiu przy nalewaniu piw. Albo, yy, Ta, no i tutaj warto, albo... Warto chyba dać znać, punkt, nie wiem, jeżeli ktoś, ktoś słucha, ym, nie wiem, yy, zastanawia się nad czymś takim, albo nie wiem, zarzuciliśmy jakiś taki temat, no to generalnie polega na tym, że dostaje się grafik i na każdą, każda sesję podczas sesji, przypominam, pracuje się na dwóch sesjach festiwalowych, yy, to podczas każdej sesji w tym roku w grafiku miało się jakby dwie pozycje, że po połowie po prostu była zmiana. Mhm. No i zwykle to były po prostu browary, no i... Yy, tak, się, byli też piwowarzy z tych browarów i tu bardzo zależało od browaru. Były browary, które jakby absolutnie nie dopuszczały tych wolontariuszy do nalewania własnych piw. Z różnych względów. Z różnych względów. E, I jakby wtedy było się w grafiku tam, ale nie miał się nic do roboty, więc wtedy no właśnie, cholera wie ten, co się miało robić. E, a były browary... E, po, po połowie, czyli takie, że na przykład, nie wiem, chcieli sobie zrobić przerwę czy coś takiego i wtedy się ich zastępowało, e, a jeszcze były browary, które w ogóle miały w, kompletnie wylana to swoje stoisko Jak i tak naprawdę... Jak przyszedł wolontariusz, to oni znikali wręcz, ich wręcz jeżeli nie było wolontariusza, to po prostu nie było nalewane to piwo, bo po no, prostu... Tak. Nie, oni mieli... Wlane, prostu, no, <laughs> cholera wie. Więc e, takie były trzy typy. No, oprócz tego były właśnie jakieś tam wyznaczone też grafiki ktoś to tam sprzątać, ktoś miał właśnie ogarniać te półkaczki wody. Ale mówię, no, było to wyznaczone i w sumie chyba tego dlatego, że to było wysłane wcześniej i jakieś tam ogłoszone, to mniej więcej każdy wiedział, co ma robić, bo I każdy gdyby... miał jakieś tam poczucie, że jak widział, że no, nie ma komu nalewać piwa, to tak naprawdę tam no. się stawiał i jakoś to działało, tak? Ale naprawdę, ani komunikacji, ani jakiejś organizacji, ani jakiegoś podziału, no... Ciekaw jestem, jak to... Słabo. Ciekaw jestem, jak to wyglądało od strony uczestników. Może ktoś, kto był, bo było, wiemy, dużo... Uczestników, znaczy dużo, relatywnie dużo uczestników z Polski. Może ktoś, kto był i miałby ochotę się podzielić, jak to wyglądało, właśnie z perspektywy uczestników. Czy było to widać? Czy było widać ten taki chaos organizacyjny, czy zupełnie nie. Bo w sumie. Mi się, wydaje, mi się wydaje, że nie było tego widać, szczerze mówiąc, że to właśnie przez to, że było na tyle dużo ludzi i to jakby się łatało, no tak, no na wszystkie dziury, tak na ilością ludzi. podchodzą do stoiska spędzało się tam 10 sekund i tyle i hmm. się opuszczało, więc tak. ciężko było tutaj się Więc, No ale mówię, ja byłem w szoku, bo naprawdę jakby widziałem organizacje o wiele mniej um, istotnych, dużych, kompleksowych festiwali, innych wydarzeń i te inne wydarzenia, w które widziałem od środka, były lepiej zorganizowane niż to, zdecydowanie. Jakby, że po prostu, no nie wiem, tak to, taki to kontrast dziwny um, tworzyło, moim zdaniem, że taka duża impreza... I o takiej renomie. O takiej renomie, z, z taką ilością ludzi, za taką kasę, no bo jednak, no, szczerzy, szczerze, no, bilet nie był tani, tak, na, mhm. nawet na jedną sesję. Um, a po prostu od środka to wszystko było takie... No taka prowizorka, tak, prowizorka troszeczkę. trochę, no. Tak. Dokładnie, więc no, ale już mówię. nie zmęcajmy się nad tym, bo to no. były tylko wrażenia, które mogliśmy my odnieść pracując, znaczy pracując, będąc tam wolontariuszami, natomiast dla przeciętnego uczestnika to raczej nie jest coś, czym on by się w ogóle miał przejmować, dopóki to na zewnątrz wygląda jakby działało, to, to jest myślę okej, okay, więc, tak. więc już się nad tym dłużej nie... Nie roztrząsajmy i myślę, no przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do browarów i do piw, bo no ja muszę przyznać, myślę, że też się ze mną podzielić, że tyle dobrych, albo no. wręcz niesamowitych piw, ile mieliśmy okazję wypić tam, to szczerze mówiąc, nie wiem, czy wypiłem przez całe swoje życie wcześniejsze. E, tak, się trochę. Może tutaj trochę su superlatyw, tej... znaczy przesadzam, hiperbola lekka, ale no, na pewno. Przeżycie zdecydowanie precedensowe w przypadku mojej kariery w Birgika. Trochę, trochę się śmialiśmy w tej naszej ekipie, którą zamiechaliśmy, że generalnie po powrocie to trzeba szukać Zmienić nowego hobby, tak. bo no jakby to jest tyle, tak? dotknęliśmy sufitu i już nic dalej nie ma. I oczywiście to, to jest bardzo górnolotne i trochę, trochę przegi prze przegięcie. Ale nie, nie sposób się nie zgodzić, że po części trochę tak jest, bo naprawdę jakby lista piw, które chciałbym spróbować, takie, takich marzeń piwnych, mocno się skróciła po tym to wyjeździe, prawda. bo no, było tam tyle tego. Lista piw, które w momencie, kiedy pojawiają się na stronach aukcyjnych, które chcemy licytować, również nagle nie potrzebuje specjalnie brać udziału w aukcjach. No. Dobra, to teraz takie metodologiczne pytanie. Czy mówimy browarami, czy konkretnymi piwami? Może, bo to zawsze myślę najbardziej zaciekawi, Maćku, twoje top dajmy na to 7. O 7, taka szczęśliwa sudełka piw. Czy jesteś w stanie o, nie masz odpalić, masz. a możesz odpalić również Antap. To jest pomocne. Myślę, że nie dam rady tego ono, sprawdzić. Ono nie będzie wiarygodnie oddawało twoich. Nie, y, mogę, mogę dać top 5 browarów. To okay, będzie dla mnie prostsze no coś i, i w sumie jest tak, ja... że to top 8 piw, by wszystko były piwa z tych browarów. Mm -hmm. ja, ja to nawet wypisywałem, ponieważ była, był taki wątek yy, właśnie na jej piwce założony odnośnie do MBCC i ktoś tam poprosił o podanie swoich faworytów, to ja nawet tam wypisałem i dosyć, na podstawie etap, no nie będę się oszukiwał, że mam taką dobrą pamięć, chociaż może inaczej, te piwa, które tam wypisałem, rzeczywiście w pamięć zapadły. To znaczy, to się pokrywało, jak sprawdziłem etap, to rzeczywiście to były te piwa, które mi zapadły w pamięć jako te najbardziej e, niesamowite. Ja wymienię browary, bo no, mógłbym sprawdzić piwa, ale no, nie, nie, nie zdążyłem przed, e, ale browary dam radę, więc tak. Boker. Rider. No, to na pewno. Mówimy coś o nim, czy najpierw wymieniamy? Znaczy, można, po... dobrze, wymień i będziemy, no. E, Boke Rider. Eee, kolejność jest raczej dowolna, ale staram się mimo wszystko tak: raczej od największych, naj najlepiej do m, tych, i tak zajętych. To najgorszych. No nie, najgorszy to jest złe, złe słowo. Więc tak: Boker Rider, e, Jay Wakefield, mhm. e, Ale cisza, superstition okay, e, to nie browar, czyli miodosytnia, Will, e, tudzież Veil. Vale. Vale, The ustaliliśmy, veio. że The Veil, bo The Veil. Veil to tak, cieręcinka, tak, więc tak, ustaliliśmy, tak. że jednak... The Veil, to już jest The Veil. cztery. E, Bottle Logic. Mm -hmm. e, Freesans. Zdecydowanie. W sumie to chyba Freesans, jakbym miał w kolejności, to byłoby wyżej tak naprawdę, więc dlatego mówię, że tak mniej więcej, ale Freesans... E, o czymś pewnie zapomniałem. Angriature? U mnie zdecydowanie Ech. tak. Ja bym z tej twojej listy, ponieważ no one się jednak pokrywają no. mocno, ale na mnie aż takiego mocnego wrażenia Jake Wakefield nie wywarł w większości. Na Am mnie Gritcher chyba bardziej Jake Wakefield pewno. niż, niż Angry Aha, y tutaj tak. No Z tych, które nie wymieniłeś, w sumie nie wiem, czy, czy coś bym y dodał. Ja bym dodał Great Notion. Ty miałeś okazję już próbować tak. ich piw. Może one nie były, bo nawet nie wiem, czy oni mieli jakieś nie wiem, niesamowite lisy, ba, Pewnie tak, ale nawet ich nie spróbowałem. Ale za tą taką zupełnie no, nowe połączenia smakowe, mhm. które oni oferują, to, to, to coś, co się, co się wryło w pamięć, ale tak to, to moja lista byłaby na pewno podobna. Three Sans zdecydowanie zdecydowanie... Tak no pf, niesamowita sprawa zresztą potwierdzają to też właśnie notowania yy, na Untapped yy, oni są na liście najlepszych właśnie browarów yy, o, najlepiej ocenianych browarów w ogóle yy, bottle logic tutaj może takie, to była moja chyba no może nie, nie pierwsza styczność z tymi piwami ale trzeba powiedzieć, chyba się zgodzić, że największe wrażenie wywarł ten Roll for Initiative, tak. czyli to, ten risz z cynamonem. Tak, tak, tak. tak. E, no, ten cynamon był przepotężny. Mhm. E, jak ktoś pił Abraxasa, to tutaj to było jeszcze podwojone, potrojone i, mhm. i, i to, co ono oferowało to piwo, było niesamowite. Pozostałe, y, które oni mieli, chyba Ground State, y, między innymi y, i inne. Jam the Radar też było one były bardzo, bardzo dobre, ale już nie takie zaskakujące. Mm -hmm. No i co, a perennial, e, Barrel Barrelate Braxas, nie? E, e, dla mnie, znaczy mówię, na tym festiwalu... Barrelate Samp? Na tym festiwalu nie, trudno mi jest mówić o takich na, naprawdę złych piwach, e, no bo... No nie, ja bym zaraz powiedział. No nie, nie, nie oczywiście, oczywiście, oczywiście, piwach. ale... E, bo na to wszyscy czekają, nie? Ale um, chodzi mi o to, że wiesz, że nawet jeżeli coś nie zrobiło na mnie takiego turbo wrażenia, to i tak było zajebiste. Tak? No tak. I to wydaje mi się, że to jest troszeczkę przykład właśnie z tym Perenialem w moim przypadku: że um, super, ale w porównaniu z tymi innymi, aż tak nie wywarła na mnie wrażenia, takiego jak mhm. właśnie um, Boker Rider, um, Wakefield, nawet Anglicer um, wydaje mi się bardziej niż, niż Perenial. No dobrze, ale. Powiedzmy w takim razie, to, to jest taka luźna lista naszych no. topów. Jeśli chcecie jakieś konkretne piwa dopytać, na przykład Ej, a piliście to, bo nie powiedzieliście i coś, co o nim sądzicie, to śmiało. Ewentualnie możecie sprawdzać na Untapped, e, jeśli chcecie. A przejdźmy w takim razie do tych zawodów, bo Ty mówisz, że wszystkie, które piłeś, były bardzo dobre. No to bym się jednak nie zgodził. Zwłaszcza nie, mieliśmy nie. jeden taki przykład, tak. wybitnych y, antybohaterów. Nie, ale na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zawody, to jest zdecydowanie cycle, tudzież... w... zawodów, w sensie takich ja antybohaterów, Anty bohaterów. no to będzie cycle w moim przypadku, tudzież jak to polscy bilgicy mówią cycle. cycle, mówię kompletnie nie rozumiem, znaczy okej, okay, może przywieźli złe piwa, może... Mają dobre piwa, ale może... No nie wiem, nie wiem, jakby co poszło znaczy, nie tak. nie, tutaj te risy, które od nich piły, piłem, to rzeczywiście robiły robotę. Nie, tak, to prawda, risy były ok. Natomiast jednego dnia, nie wiem, która, to chyba była ta sesja zielona właśnie, najsłabsza. Rzliwe. Były od dwie nich ipy. dwie ipy. I te dwie ipy były właśnie odwrotnie proporcjonalnie dobre do ich risów. Czyli były naprawdę złe. I to one nie były po prostu okej okay albo przeciętne, one były złe one były na poziomie złej polskiej ipy, takiej, której nie macie no. ochoty y, wypić generalnie. Ale słuchaj, przecież potem na tej dodatkowej sesji piątej y, był y, y, też jakiś porter ich też był beznadziejny, naprawdę. Był taki z kolei karmelkowo wyklejająco pusty, no naprawdę był koszmarny. Ale te ipy to naprawdę, no wyruję no, pamięć były, po spróbowaniu. Ipy były masakryczne, no. I że tak powiem, trollowaniu kolegów były cię super piwka, no bo poszły oczywiście w kanał i nie dało się tego wypić, nie wiem co, co, jest, co było z nimi nie tak yy, oprócz tego, że wszystko <głos> ale co było tego przyczyną, o, to mam na myśli, ale naprawdę no tragedia, tragedia. Paradoksalnie wydaje mi się, że piwa Mikelera nie zrobiły jakiegoś takiego nie wiadomo jak ja rożenia. Ja tak dużo nie piłem. Właśnie to jest śmieszne, nie? że oni mieli oni mieli chyba ze cztery stoiska w sumie, bo był y, San Diego Mikeler, był Mikeler New York, był Mikeler chyba po prostu Mikeler był Mikeler Spirits i mam wrażenie, że granie w porównaniu z innymi to jakoś tak ten, znaczy to ja tutaj jak się... też No i jeszcze Warpix, tak. Który jest... uwagę na marginesie, właśnie muszę poczynić, że, bo w sumie tego nie powiedzieliśmy, ale organizacja tego, tej przestrzeni festiwalowej polegała na tym, że były takie cztery albo pięć chyba wysp, tak naprawdę, mhm. gdzie te stoiska się znajdowały, i no i wysp zamkniętych w, w takie prostokąty, tak naprawdę wokół których te stoiska się znajdowały i jakoś yy, przynajmniej w moim przypadku to tak no, psychologicznie działało, że były stoiska browarów i to nie jakieś zupełnie nieznanych, tylko takich nawet, których miałem ochotę yy, spróbować, ale one się w takich miejscach znajdowały, że ja nawet do nich nie docierałem zazwyczaj I jak sprawdziłem sobie chociażby browar yy, Ver, Verdan, Verdant mhm. nie wiem jak się to wymawia no, z, bez francuskiego UK akcentu, też, ale właśnie z, z Wielkiej Brytanii to ja od nich spróbowałem jedno piwo na osiem i tak się zastanawiałem, co było tego przyczyną, ale to było z pewnością to, że oni chyba mieli stoisko jakoś tak dziwnie na, e, po prostu odwrócone od, mhm. od tej głównej alejki że, że praktycznie do nich nie docierałem, nie? Więc y, to też, to taka uwaga na marginesie, że y, do tych Mikelerów niektórych chyba tak samo mi się no. nawet nie, nie udawało dotrzeć. No więc paradoksalnie miker mało, no nie wiem, czy jeszcze jakieś takie um, Nie, takich większych, takich pozostałych w top to nie było. Wydaje mi się, bo zaraz jeszcze przejdziemy do takiego części, do takiej, którą bardzo, znaczy bardzo, no zależało mi, żeby zrobić, czyli omówić może takie trendy, które mm. można z tego festiwalu czerpać. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym poruszyć wątek, który się wśród, no, birgików polskich zwłaszcza i chyba nie tylko, bo to raczej skądś płynie, przewija, no, czyli kto przoduje w New England IPA teraz i kto jest na fali, a kto nie. A mianowicie w, szcz w szczególności chodzi o e, teraz wyhypowanego Monkisza, browar Monkish, e, No i jego rzekomą e, wielką przewagę nad piwami z browaru Treehouse, e, czy, czy chociażby właśnie Cloudwater. Tutaj browaru Treehouse nie było w ogóle na, e, na festiwalu akurat tej edycji. Ale no, my mieliśmy tą, y, tą okazję, że ty, Maćku, byłeś w browarze, miałeś okazję próbować ich piw w browarze. Znaczy, może nie wiem, czy no, piłeś się w browarze, nie, ale no, nie, prosto ale... z browaru dosłownie. Świe, świeżynki. Świeżynki i my je również piliśmy, przywiożeć do Polski i piliśmy bodajże zapuszkowane może tydzień, nie, no. niecały tydzień y, wcześniej. Y, a tu mieliśmy okazję spróbować po raz pierwszy chyba w y, obaj y, piw właśnie z browaru Monkisz. Tak. Y, no z kolei nalewanych, zakładam, że świeżych bo dlaczegoż by nie, no i co, czy, bo właśnie takie są y, głosy, że to w ogóle inna liga teraz, że Treehouse to okej, okay, ale Monkisz to jest, o, o Jezu, już niesamowite. No ja generalnie może, może troszeczkę na przekór właśnie tego, temu. No, i, no ja nie na przekór, chciałem, dlatego, chciałem że byłem w to wierzyć, w prowadze, może tak. Ale no serio, ja kompletnie nie łapię właśnie tego lictacji list, tej między Monkishem a Treehousem One bo... są nieco inne, może rzeczywiście, yy, to może znaczy. Te pełniejsze, Monkishowe może... są takie pełniejsze, jeszcze może bardziej trochę gładkie. Może. Co nie zmienia faktu, że no na pewno nie można powiedzieć, że to jest inna Szczerze liga. Szczerze mówiąc, to z tego wszystkiego, co spróbowałem, to bardziej chyba i tak nam mnie zrobiły wrażenia piwa z other half niż z Tak, other half zdecydowanie świetne. Jeśli chodzi o świetne. Yy, ipki, te. Takim... Lekki zawód tutaj był Cloudwaterem w moim Oj, przypadku. Oj, no, zdecydowanie, zdecydowanie. Jakiś nie, nie najlepsze wy, przyjechały te piwa. No. Mm -hmm, natomiast other half zdecydowanie. Yy... Mówię, z mąkisza zanowałem sobie, że było takie piwo Bigi, Biggie Biggie i ono było bardzo fajne i było też coś z cream, nie pamiętam jak się nazywało, mm -hmm. ale cream coś i ono było bardzo fajne, ale poza tymi dwoma, no to reszta... Powiem tak, no wszyscy, wszystkim tym malcontentom polecam się napić świeżych piw z a nie y, dwumiesięcznych. Być może, no. <laughs> I y, no, może jakoś zweryfikować. Chociaż jestem przekonany, że to jest jednak naprawdę kwestia no, takiego po prostu, kwestia mody, hypu. Trzeba teraz mówić, że to monkisz, a nie. Może. No. Y, treehouse już się wiesz y, passe. No, no. I jeszcze jedna kategoria, ja bym tutaj wcisnął y, browarów, a mianowicie takie, takie pozytywne zaskoczenia z kolei. Czyli no, y, browary, o których może nie słyszałeś tak, y, tak wcześniej przed wyjazdem, albo słyszałeś, ale tam nie spodziewałeś się niczego mhm. nadzwyczajnego a bardzo pozytywnie się zaskoczyły. Było coś takiego, czy nie bardzo? Mm. A ty masz coś, daj mi pomyśleć, a jak ty masz, to... Znaczy, no mnie ten Norvern Monk w jakimś stopniu pozytywnie zaskoczył, ten, na którym też polewałem jednego dnia. Um. A, już wiem, które. Był browar z Kanady też, który polewałem Bellwoods, bardzo fajny, uh -huh. o którym nie słyszałem wcześniej. No, ale myślę, że w sumie średnio nie, nie nie do dostania w ogóle gdziekolwiek indziej. Niestety. Ehm... Um. I jeszcze były te amerykańskie, nie Arizona Wilderness. Oj, ale to było dla mnie Spoko. bardzo przyjemne zaskoczenie. Miałem okazję ale było polewać jeszcze... na istotniskach. Ale było jeszcze jedno, ale tylko nie pamiętam właśnie tak, o tej samej alei. Tak, właśnie to, o tej samym pomyślałem. No. Horus Horus Horus. Brewing. Mm -hmm, I tutaj fajnie. trochę może wstyd, chociaż może nie wstyd, bo to wynika z braku dostępności, ale właśnie patrzyłem ostatnio, tak przeskrolowałem prze, y, listę najwyżej ocenianych browarów na Untapped i on się tam znajduje generalnie, tak? no, więc to nie jest przypadek, że, że nam te piwa podeszło, oni się głównie zajmują właśnie... Y, piwami też dzikimi, kwaśnymi, więc to były tego typu rzeczy. I rzeczywiście dla nas wszystkich zrobiły super wrażenie, ale jak się okazuje, no nie przypadkowo, tak? To nie był taki zupełnie czarny końko, po prostu my z braku dostępności, no nie byliśmy wcześniej tak naprawdę świadomi tego, że robią takie świetne rzeczy. Okej. Okay. To co? Coś jeszcze o browarach jako takich, czy przechodzimy do tych trendów twoich? Nie wiem, może, no, może już przejdźmy, przejdźmy może do trendów. Do browarach można by mówić i mówić tak naprawdę Wiele było świetnych. Mm. Myślę, że to wyjdzie też przy trendach trochę. trochę. Więc przejdźmy do trendów yy, i takich też antytrendów, bo może to będzie... Yy, znaczy antytrendów. Do tego, czego nie było, bo to bardzo fajnie pokaże... Okay. Rozmawialiśmy o tym i zaraz nie, ci przypomnę. Nie jestem pewien, o czym teraz pijesz, ale yy, ja bym zaczął od tego, że generalnie 90 parę procent piw zamyka się w risach BA, mm -hmm. kwasach mm -hmm. i... Ipkach, Ipkach z dodatkami. Dokładnie. Udziesz, no, na Ipkach, no. Nie da się ukryć, że tak było. I generalnie te trzy style, no i mówię tutaj, te trzy style z dodatkami, jakby te trzy style w wariacjach, to było ponad 90% piw dostępnych na festiwalu. Trzeba Amen. się zgodzić. co Wszystkie dawało takie style bye, bye Dawało dosyć fajny wachlarz y, z punktu widzenia y, degustacji. Y, no bo umówmy się, na takich festiwalach już, no nie da się przestrzegać takich... Y, Zasad starej szkoły degustacji, czyli zaczynamy od lekkich piw, przechodzimy po ciemniejsze, cięższe i kończymy nie, nie na risach, nie. bo to by nie przeszło. Przelewamy kwasy risami. Tylko właśnie tutaj to fajnie dawało y, taką możliwość, żeby właśnie te ciężkie risy przepijać orzeźwiającymi kwasami i takimi neutralnymi i naprawdę soczkowymi y, gładkimi ipami. To fajnie, fajnie y, wszystko współgrało ze sobą. I tak naprawdę takimi trójkami można było te piwa pić. No i rzeczywiście to jest coś, co, co trzeba wskazać. Od tego od, od, od opcji Barrel Age chyba się już nie da odejść. To jest już widać taki nie, one way. Nie, ja mówię, te, te trzy rzeczy to Od opcji tyle. dodatków do tych chociażby Nic Barrel Age'ów też się nie da odejść, bo jednak po spróbowaniu już piw, nie mówimy tutaj o aromatach, tylko właśnie z wanilią, kakao, cynamonem i tak dalej, i tak dalej. No już jakkolwiek super wykręcone piwo, ale bez tych dodatków, no nie robi takiego wrażenia i no nie ma prawa aż takiego wrażenia wywrzeć chyba niestety. No mm. To jest już taka trochę one way. Jak już się spróbuje właśnie takiego buchającego cynamonem Abraxasa czy tego Roll for Initiative, to już to zostaje w głowie i wszystkie inne po prostu będą mniej intensywne, nie? No ale co, pewnie ty chcesz powiedzieć o landrynkowych berlinerach. Tak, bo to było coś, no co mnie zaskoczyło. No nie powiem, że nie. Może jakoś coś mnie omijało, ale chyba to jest stosunkowo nowy trend. Nie wiem, zgodzisz się? <grym> nie wiem, czy, na czym się wydaje, że to jest połączenie po prostu chyba jakieś takiej lakto z pewnymi tak, no, rodzajami owoców. Wydaje generalnie się, to... była, była moda na to, w szczególności berlinery były. Mhm. Berlinery, które no i w kolorze Kolor był bardzo, wyglądał chemicznie, nadrynkowo mm -hmm. i w smaku. To smakowało, porównywaliśmy dobrze, jak rozpuszczane na przykład zozole. Tak to Jeśli podpuczono. kojarzycie takie, takie cukierki właśnie z, z dzieciństwa, one chyba nawet nadal są jeszcze. To to właśnie to, no i, no nie wiem, dużej ilości osób bardzo smakowało. Był taki właśnie berliner, z, z chociażby z Jake Wellfield, taki najbardziej karykaturalny tak. chyba. E, he, sprawdziłem się, hate, hate Rate nazywał tak mhm. e, w związaniu do Gatorade okay, okay, okay. e, i był naprawdę, może, my, może wrzucimy jakieś zdjęcia, był naprawdę taki karykaturalny. Ja nie byłem do tego przekonany, bo to jest takie trochę wiesz, jakie są te, jest ten y, Berliner, y, no, berliński. No i czysty. No i oni mają te warianty podawania go z sokami owocowymi, nie? Mm -hmm. I on wówczas i nabiera jego koloru obrzydliwego, no i smaku też dosyć A, i on kontrowersyjnego. Się z tym, I to tak. mi się z tym kojarzyło. A, taki okay. trochę powrót do czegoś, od czego chcieliśmy uciec tak do naprawdę. No nie wiem, co ty o tym sądzisz. E, I one szale... dla mnie, one były spoko, ale jednak smakowały S bardzo szczęście. Ten konkretny, zielony, był S dla mnie zjawiskowy, w sensie to po prostu dla mnie było tak coś nowego i dziwnego, że Trudno byłoby mi powiedzieć, że to jest, nie jest nic ciekawego, albo że to mi nie smakuje, bo no, po prostu było no, re rewelacyjne dla mnie, ale no, to prawda, że po jakimś, czasie, po jakimś czasie one się robiły dosyć powtarzalne, w sensie jak już się raz tego spróbowało, to wydaje mi się, że one potem chyba nie robiły już takiego obrażenia. Tak, były że tam z, z, z Marekują, którą mhm. uwielbiam. Z głową, w ogóle i dużo tak było. No, Zmarakuję o głowę, to było dużo. No, ehm, no właśnie. Oj, tutaj przypomniałam się takie piwo, które mi bardzo smakowało. Ej, Jezu, jaki to był browar? Ehm, Backstone bodajże. I oni mieli takie jasne piwo, które było z kawą i z marakują. Hmm. Było świetne, naprawdę, bo rzeczywiście to się tak gryzie troszeczkę. Pamiętam. Te dwie rzeczy. Jeszcze w jasnym piwie. Baxton A czy bruski? A, Bruski, przepraszam. Daje się, że Bruski. Bruski, rzeczywiście. Mm -hmm. Ale to piwo super. Ja strasznie lubię obie te rzeczy, więc na mnie wywarło niesamowite wrażenie. Tak mi się teraz przypomniało. Bo rzeczywiście te dwie rzeczy były ewidentnie, były czuć i było yy, to fajnie zbalansowane. Mm. A wracając do tych trendów, ciekaw jestem, kiedy te brinery trafią do Polski, bo chyba polskiego jeszcze takiego nie widziałem. A, Trendy później. później trafią. Mm -hmm. yy, co dalej? Yy, te Ipki? No, co nie ma co specjalnie komentować? Nie no, wiem, czy tylko rzeczyć, żeby... Znaczy to już w zasadzie dobre ipy z z Rockmila czy z, z trzech kumpli dają radę. Na Naprawdę luzie, nie ma na się luzie. czego wstydzić. Może nad tą taką kremowością rzeczywiście można trochę popracować, ale... Ja, kwestia, kwestia, kwestia dopracowania. Tutaj nie jest yy, źle. No i to nie jest jakiś super nowy yy, nowy trend no było trochę kombinacji z tymi aromatami. Już wspomniane Great Notion, który robi to świetnie i zdecydowanie bardziej subtelnie niż Omnipolo. Trzeba im to Uwaga oddać. Uwaga na boku. Jeżeli się zastanawiacie, do jakiego browaru były kolejki całą sesję, I cały czas sesje. i wszystkie sesje, to tak było to Omnipolo. Odpowied Omnipojo. Odpowiedź na to pytanie, dlaczego były kolejki, może dlatego, że to Omnipolo, ale po drugie, warto dodać, że oni. Yy, serwowali piwo z takich maszyn, tak, to się soft serve surf, surf. znaczy to nie, soft serve nie, to, się jest, chyba... to się zastrzeżona nazwa tak? wiesz, yy, tej, tej maszyny w sensie znak towarowy, nie soft serve oh, cool. w sumie nie, do czego tego się używa, do szejków? do lodów? Takiego, do takiego, mi się to kojarzy z takim że nad morzem, wiesz, w jakimś koło brzegu, coś takiego no dobrze, ale, takie, ale do czego, takie smoothie nie? takie chyba. dziwne smoothie, albo to się nazywa dobre nie, obrzydliwe to jest zwykle. To jest takie, takie lodowate, też taki pokruszony lód. na to no. no, taki pokuszony e... lód z jakimś barwnikiem Natomiast i oni to tak aromatywem. serwowali, co powodowało, że nabierało to... W sumie nie spróbowałem ale też kupić. Nie, to ale mówię, mówię serio. Okej, okay, do... Na początku, prawdopodobnie do, na każdej sesji największa kolejka była do boker No tylko, że on... No bo tam oni, się te piwa zawsze kończyły, bo te, tak no, wcześniej niż w połowie sesji. Przede wszystkim są nigdzie, nie, do, nie są nigdzie do dostania. Nie wiem, czy można powiedzieć, nie są nigdzie, ale... ale... są bardzo, bardzo trudno dostępne. Są dostępne tak naprawdę tylko... Nie da się nigdzie ich tak po prostu kupić hmm. na wynos. Chyba, że ma się z jakichś dziwnych źródeł. A tak to są dostępne tylko w najbardziej elitarnych no, miejscach z, z Lambikiem, czyli w, właśnie w miejscach w Kopenhadze w Sztokholmie, akurat z tego co kojarzę w, w, no w Belgii, bo, bo Browar jest z Belgii, z Belgii no. e, więc w Hrote Dos można się ich napić i gdzieś bodajże w Stanach Zjednoczonych i tyle. Mówię, na początku największe kolejki były do nich, do Free Floydsów po Dark Lordy, do Freesansów też Free były kolejki, do Monkisza do były kolejki, o po tej ipki. logika, wydaje Battlelogica mi się to małe, ale no, do nich wszystkie te do kolejki Polo, przemijały. Do Onnipolo kolejka była zawsze i całą sesję. Do nie nich samochód. pod koniec sesji naprawdę można było, nie wiem, dwie minuty stania i, i masz. Chyba, że się skończyły, bo też się tak zdarzało. Ale do omnipojo była kolejka non-stop, cały czas, tak na dobre 15 minut stania. Tak I to było o tyle uciążliwe może, może nie uciążliwe, no. ale trochę średnio przemyślane, a może to było tak specjalnie. Ale oni mieli swoje stoisko yy, w takiej yy, głównej alejce. Nie? Tak, ono było frontem do, do głównej alejki, także ta, ta kolejka hmm. właśnie stała dokładnie w poprzek tej alejki i jeśli no trzeba było się przez tą kolejkę przyciskać, żeby, żeby tak naprawdę się dostać z jednej części sali do, do drugiej. Także to był taki może, nie wiem, czy to było przemyślane, czy nie, ale wyszło dosyć tak średnio. Była kolejki też do browaru Modern, Brew, Modern Times, nie? Do niektórych, jak, jak też rzeczywiście Niektóre swoje najlepsze sesje. piwa mhm. serwowały, to do nich też, tak. też stały tak, tak. duże kolejki. Jeszcze coś o tych trendach? Czy, czy nie, tyle? wydaje mi się, że te główne powiedzieliśmy, a no właśnie, czego nie było. Bardzo mało było, może na palcach innej ręki powiedzieć, widbiry jakieś. Które... O, nic. Przenicy, na w ogóle przenicy... Przenicy chyba, no może Nie, jakiś... był, był, był jeden na tej dodatkowej sesji, bo mi przyniósł, yy, pamiętam, kolega i pyta, "Zgaduj, co to jest. Kie... Yy... Czekaj, to nie jest riz, to nie jest sauer to nie jest neipa. On taki, no, kurwa, tradycyjny, hefewajcen, już to, nikt tego nie robi. Tak, już więcej było pilsów. No, e, których było też na palcach jednej ręki, można było, było policzyć. Ich mało. No mało. Natomiast rzeczywiście ten zakres, zakres piw był bardzo, bardzo mały. Bardzo no. mały, no naprawdę. No i tego nie było w ogóle. A na polskim festiwalu to się cały czas, cały czas to jest, wydaje tak, mi się. Tak, no. No w ogóle nie mówiąc o jakichś koźrach. Like, no, no. W wariacjach różnych, nie mówię, że jedno. nie. był jeden program, który miał Kelsa, pamiętam. Oj, były, to było chyba y, Sour Sellers? Nie, Pure Project. Nie. Pure Project, Pure mieli. Project tak. No nie, dziwny taki właśnie. No, sami mieli Kelsa i tak dalej. Ale mi smutno było, bo <głos> mało, mało do nich osób stało. No. Y, i... Co jeszcze chciałem powiedzieć, to z tymi kwaśnymi piwami, że było dosyć dużo, albo może ja miałem takie wrażenie, kwaśnych piw z brzoskwiniami, z których między innymi chyba Nie, jedno z lepszych, było. no właśnie mówię, że sporo, no. że to było takie popularne połączenie, mm. z czego piwo The Little Peach z Degard, które było super. O tak, pamiętam. Właśnie z tą brzoskwinią, zresztą też wysoko oceniane. No i sporo to ku kumoje uciesze zmarakują, bo to tak jak mówimy już o wiodących dodatkach. Z głową też było sporo, tak, nie? Właśnie tak, te berlinery tak, tak, i tego tak, tak, typu tak. rzeczy. No i chyba to, to, to tyle bym wymienił z tych owocowych. No i beczka, beczka, beczka, beczka jeśli beczka, chodzi o trendy, Nic W tej kwestii się nic nie zmienia <laughs> już od kilku lat. Dokładnie. No i chyba słusznie, noż Kiedyś byłem przeciwnikiem tego, e, znaczy przeciwnikiem takim... Ja Sceptycz, e, Miałem ambiwalentne odczucia, ale już przekonuję się chyba, że noż dobra. Oczywiście to jest, to jest to. Dałem się przekonać. To co? Jakoś podsumowujemy? E, może podsumujemy, tak, plus jeszcze, no, takie rzeczy może z, z, z cyklu ciekawostki... Y no było oczywiście stoisko do tatuażu, które zawsze mnie w takich okolicznościach bawi. No bo jednak te sesje a, są krótkie. By było, oblegane. było oblegane, no ale tam jednak trochę czasu trzeba spędzić. No to jest zawsze takie zagadkowe, że tego czasu na sesji jest mało, wiesz, żeby próbować piw, a tu ktoś sobie strzeli tatuażyk, mm. okej. Okay. Tak ktoś już jest na czwartej sesji. Pozdrawiamy to... Sławka, który tam sobie dziarkę y, zrobił. Um, A jak ktoś jest na czwartej? No to na czwartej tam... albo piątej to już w ogóle tam. Hmm. Nie, ma, nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o jedzenie, bo tutaj ono było wszystkie takie chyba... Y powiązaniu Mikel Roskie, tak? Na zewnątrz. ta jest... I nie było tego może, dużo, takim miałem może wrażenie. Może nie, wszystko, ale większość, no. Ale rzeczywiście chyba nie było go dużo, dlatego, że no, postawione było na to i zresztą większość tak robiło, że po prostu jadło między sesjami raczej niż tak. Tak, no one, one były właśnie w takich godzinach, że wydaje mi się, że to było tak akurat, żeby tę porę jakby taką lunchowo ominąć, no, nie wiem do końca, ale, ale było okej, okay. no nie było kolejek ani niczego takiego, było dobre, więc... Mhm. Nie, nie wiem, czego można by tutaj się przyczepić tak naprawdę. Było na zewnątrz, więc e, też fajnie, że to było rozdzielone. W ogóle ta strefa na zewnątrz była bardzo spoko, ym, że, że, że była taka możliwość, żeby też sobie wyjść na zewnątrz. Szkiełka festiwalowe, fajne. fajne Takie było podobne, na zdjęciu na bardzo fanpage podobne jest na zdjęciu na fanpage, więc nie będziemy podobne go Podobne do Pan Mobira. Ciekawostka mhm. wyprodukowane w Polsce. Tak. W Gdzie było? W Gliwicce? W Gliwicach. Tak, Ljewicach. To firma Rastal, mm -hmm. ale wyprodukowała Gliwicach. Rastal yy, ma jakąś pewnie fabrykę tak. Także był swoją. jeden z dwóch tak. polskich akcentów ja na Jak właśnie tego MBCC. czwartku dostaliśmy robotę na zasadzie przerzucania jednej palety szkła na drugą paletę szkła, tylko po to, żeby się okazało, że było to kompletnie bez sensu, yy, to między nimi właśnie ku, ku naszej uciesze yy, był taki polski akcent. polskie szkło Tak, polski akcent, super. No. Bardzo fajne, ale to mówię, obczajcie sobie na naszym fanpage'u. E, podsumowując, czy warto jechać na ten festiwal? E, najpierw, czy warto, Maćku, jechać niego jako wolontariusz? E, jak najbardziej. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś e, jakby w tym siedzi i ma te parę dni... Ma czas przede wszystkim, ma bo czas... jednak trzeba sobie zarabiać trochę więcej, no też nie bo właśnie jeżeli Mateusz... się wybrało tak jeżeli się wybrało ten drugi ciąg piątek sobota niedziela to tak naprawdę, tyle, to tak naprawdę można festiwalu. było przyjechać w czwartek wieczorem i, I wyjechać, wyjechać w niedzielę. W niedzielę więc mm -hmm. też też um, nie jest to taki duży problem no a jednak um, no nie ma co się ukrywać, że no, no zalety są spore, no bo... No no przede naprawdę... wszystkim opcja spróbowania tych piw, na których nam zależy, żeby ich spróbować, bez kolejek. Bez Było kolejek nam powiedziane, i... co prawda, wcześniej, że na sesji, na której pracujemy, nie pijemy, mhm. I przed tymi sesjami nawet no, jakieś delikatne zwracanie uwagi było, było na to. było to jakieś tak mniej ale więcej bardziej, ale chyba tak znaczy, bardziej proforma. Właśnie nie dlatego broń Boże, chociaż też, żeby się tam nikt nie upił, bo to też yy, zresztą parę osób się upiło z wolontariuszy, ale bardziej po to, żeby właśnie było mówione, że no tutaj ci posiadacze gold ticketów zapłacili bardzo dużo za bilet, no i żeby dla nich tego piwa starczyło. Tak. A niektórych piw było mało. Było no, mało, tak właśnie czy, czy taki Boker Rider, no, czy te Baralicza i tak dalej. Ale, a my mieliśmy tak naprawdę jednak okazję wszystkich tych piw spróbować jeszcze przed tym całym harmidrem i to było super. To, było, to był chyba największy plus, no plus właśnie to, że to taka sesja. Plus jedzenie, jakie było takie, było nie było złe, nie, było, było zapewnione. Spokojne, było. E, tak, więc... tak, tak, tak. Jak na Kopenhagia to dużo oszczędność. Zgadza się. Nie, naprawdę. Ja myślę, że to jest przede wszystkim fajne, jeżeli właśnie ktoś chce oszczędzić kasę, to to jest bardzo fajna opcja. Dokładnie. No można ten wyjazd wtedy, pomimo, że Dania i Kopenhaga, no jednak droga, to można ten wyjazd zrobić dosyć budżetowo. Zgadza się. Eee... Właśnie, nie wiem, czy już i tak ten odcinek wyszedł przeraźliwie długi, więc chyba w poradnik w ogóle jak się wybierze z Kopenhagi, to, to nie ten odcinek. Ale zrobimy. Ale zrobimy taki, więc stay tuned. A podsumowując, czy warto jechać jako uczestnik? Też bym jako... Nie ja to... bym że jak najbardziej, jak najbardziej. E, tylko ja bym obrał strategię, że po prostu wybrania sesji, której, na której są piwa, na której najbardziej chcemy spróbować i właśnie pójścia na całość na niej. I, i no, prawda jest taka, że naprawdę no, spróbuję się... No tylko pytanie, czy warto przylatywać na jedną czy dwie sesje. Moim zdaniem tutaj nie. Jak już brać udział... To cały festiwal i też ja miałem takie Ale obiekcje. wiesz, z drugiej strony, okej, okay, masz sesję, a z drugiej strony masz te wszystkie inne miejsca w Kopenhadze, w której też spróbujesz. No jest to też prawda. Mnóstwa super pi więc, o której też będziemy mówić w tym odcinku o Kopenhadze, więc nie wiem, no, wszystko zależy od podejścia. Mówię, na, na takiej zasadzie, że przyjechać tam na trzy dni czy takiego i bardzo spoko wydaje mi się mimo wszystko. Eee, no, my, nam jakoś wyszedł długi ten wyjazd, chyba. <śmiech> chyba... Mógł wejść o jeden dzień klucz tak naprawdę, ale tak to Mógłbyś nie żałuję. Jeden... Nie, nie, ja to się nie, mówi, nie żałuję. Absolutnie. Aż nie żałuję ale no, jakoś tak to, tak to nam wyszło, że poleciliśmy tam już w środę i wróciliśmy dopiero w poniedziałek, poniedziałek więc, tak. więc wyszło tego sporo. Um, ale no mówię, nawet finansowo nam nie wyszło to jakoś bardzo drogo, Generalnie, więc... y, podsumowując krótko, chyba takie podsu zresztą podsumowania, no, Nie, no, generalnie must, must go, go. Um, jeżeli chodzi, no mówię, my byliśmy pierwszy raz i no... Warto odłożyć na te pieniądze generalnie. W Europie wydaje mi się, że nie ma niczego lepszego, a nawet w Stanach wydaje mi się, że te najlepsze festiwale mają troszeczkę inny klimat, inną konwencję i nie jest to to samo, więc no... Pod tym względem wydaje mi się, że to jest taki jedyny, najlepszy festiwal tego Dokładnie typu na świecie. Hype is real. O, zdecydowanie. Sława, którą ten festiwal zyskał, no, rzeczywiście pokrywa się z tym, czego możecie się na nim spodziewać, także no, mówię, no tego można było się spodziewać nawet nie słuchając odcinka, ale zdecydowanie y, warto, także mówię, warto nawet poodkładać sobie jakiś miesiąc polskiego krawciku nie pić, a pojechać sobie na ten festiwal i te Zdolenie. horyzonty Raczej, raczej nikt, nie, nikt nie pożałuje. Piszcie, jeżeli byliście, jakie są wasze wrażenia i jak wam się podobało. To po pierwsze. A jeżeli nie byliście, a nie wiem, spodobał wam się właśnie ten pomysł z wolontariatem, to też napiszcie, bardzo chętnie tam opowiemy, albo odpiszemy jakieś szczegóły, jak to wyglądało. No i jeżeli byście mieli jakieś pytania, to oczywiście, oczywiście też. No. Napiszcie, błagam, czy, czy usłyszeliście ten, ten miód, przynajmniej taki jak na moje uszy był, czyli jakoś tego odcinka. <grymne> Przypominam, że jesteśmy w studenckim Radiu Żak Politechniki łódzkiej, dzięki e, uprzejmości tegoż radia, także dajcie znać, czy e, rzeczywiście nie no jeżeli, jeżeli nie, było będzie, to słychać, nie będę tego słyszeć. To... Będzie mi przykro, jeśli napiszcie, że nie było. To ale naprawdę, wątpię to już mój, mój szacunek mocno spadnie wtedy dla wszystkich no i cóż, z racji tego, że to taki odcinek myślę nadzwyczajny nadzwyczajny z wielu względów to bardzo nam pomożecie jeśli na przykład będziecie mieli ochotę go zalajkować, to przede wszystkim ale może udostępnić o, ocenić w ocenić. iTunes właśnie w iTunes jesteśmy w iTunes, jesteśmy na YouTubie zasubskrybujcie, jeśli nie subskrybujecie nas na YouTubie iTunes, ocencie, bardzo nam to pomoże. O, tam można ocenić podcast. Nie tyle odcinek, co podcast, i to wtedy bardzo pomaga tam w tych dziwnych, aplowskich e, algorytmach się pojawić. Zawsze <grystanie> e, <wyżej>. to <grystanie> e, Tak to sobie wyobrażam. Tak. E, także e, dzięki z góry za te e, miłe e, gesty. E, a to by było na tyle na dziś. Do usłyszenia. Cześć.